Was, kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kombinatu. Dzisiaj będzie o jednej z moich największych miłości, czyli o serialu z archiwum X. Niedawno świat obiegły informacje o możliwości wskrzeszenia jego telewizyjnej wersji. Aktualnie tym torem podążają światowe telewizje, co może się oczywiście nie podobać, ale... No, ja jestem zachwycony tym kierunkiem i każdy kolejny news o reaktywacji albo, albo w ogóle o, o, o planach na reaktywację jakiegoś tytułu sprzed lat na razie przyjmuję jeszcze z ogromną radością, szczególnie w przypadku takiego tytułu jak z Archiwum X, które kocham jak mało co innego. Pierwszy raz obejrzałem archiwum, gdy Telewizja Polska w 1996 roku startowała. Startowała z pierwszym odcinkiem, z pilotem. I była to miłość od pierwszego wyjrzenia. Nasze drogi, moja i serialu, przeplatała się wielokrotnie przez kolejne lata, choć mój fanatyzm uaktywnił się bardziej już w XXI wieku, a nie w latach 90., jak to miało miejsce w większości przypadków. W latach 90. po prostu sporadycznie oglądałem ten serial, Bawiąc się wyśmienicie przy odcinkach z Potworem Tygodnia, ale całkowicie gubiąc się przy wątkach mitologicznych. I dopiero jakieś 10 lat temu, jeszcze zanim serial ukazał się u nas na DVD, wraz z resztą Polski odkryłem wspaniałe zastosowanie dla internetu, czyli ściąganie aktualnych i archiwalnych seriali. I, i, i dopiero wtedy, po raz pierwszy, rozpocząłem maraton od deski do deski. Taki maraton ogarniający całość i jest to maraton zapętlony, trwający do dziś. Gdy kończę dziewiąty sezon to zaczynam pierwszy i sam nie wiem ile już razy w ten sposób obejrzałem ten serial na przestrzeni minionych 10 lat. Na kolejne filmy kinowe czekałem od czasu zakończenia serialu. Najpierw przez lata odprawialiśmy modły o drugą kinówkę, która ostatecznie powstała i jakoś specjalnie nie rzuciła mną oglebę. Niestety film nie okazał się też sukcesem finansowym, zamykając w ten sposób furtkę kolejnym produkcjom kinowym bo na nowy serial telewizyjny raczej chyba nikt nie liczył i, i, i nikt nie myślał poważnie o tym, że kiedyś będziemy faktycznie rozważać taką możliwość. Natomiast inne nośniki w moim przypadku nigdy nie wchodziły w grę. Bo tak jak przy konkretnych, fantastycznych światach, jak choćby Star Wars czy Mroczna Wieża, lubię rozszerzone uniwersum powstające na każdym możliwym froncie, tak... Nie kupowałem specjalnie książek czy komiksów z serii z archiwum X. Jakoś to do mnie nigdy nie trafiało. W 2013 roku markę na komiksy z archiwum X od DC przejęło wydawnictwo IDW i wszystko ruszyło z ogromną pompą. Po pierwsze wystartowali z dziesiątym sezonem serialu w formie komiksowej, o którym dzisiaj będę właśnie mówił więcej. Po drugie, wznowili wszystkie klasyczne komiksy w już pięciu grubych tomach w sztywnej oprawie, z taką fajną zakładką materiałową, z cudownymi grafikami okładkowymi, no naprawdę bardzo ładnie wydane. Po trzecie, wystartowali z seriami pobocznymi. Na chwilę obecną wyszły dwie miniserie. Przez ostatnie dwa lata ukazało się łącznie 11 tomów z Archiwum X od IDW, przy czym na razie cztery dotyczą dziesiątego sezonu, a na tym powinniśmy się dzisiaj skupić. I teoretycznie to brzmi wszystko świetnie. Nad całym projektem czuwa twórca Marki, ojciec założyciel, Chris Carter. Komiksy powstają w oparciu o jego pomysły, więc są yy, przynajmniej na razie kanoniczne i spójne z serialem. Przyznaję jednak, że do całego przedsięwzięcia odchodziłem mimo wszystko dość sceptycznie z entuzjazmem, ale i z obawami. Po pierwszym tomie mogę natomiast e, przestać się obawiać, gdyż komiks z Archiwum X wyznawcy jest doskonały. Jest doskonały. Oczywiście jest to produkt dla fanów serialu i tylko dla fanów. Niestety uważam, że jest to komiks dość hermetyczny. W przypadku wspomnianej na początku fali reaktywacji seriali mówi się często, że powinny to być serie zarówno kontynuujące wątki, jak i w pełni autonomiczne produkty. Moim zdaniem to jednak nie wychodzi, ale też ciężko mi oceniać jak taki komiks czy serial odbierze osoba mająca pierwszy raz styczność z nim dopiero na tym etapie. Ja jestem zbyt mocno skażony już tym serialem. Inna sprawa, że nie bardzo rozumiem po co rozpoczynać w tym miejscu. Moim zdaniem komiks wyznawcy jest dla fanów serialu. I to nie dla tych, którzy liznęli tylko to czy owo, ale dla widzów może niekoniecznie będących na bieżąco, ale przynajmniej zaznajomionych i orientujących się we wszystkich dziewięciu sezonach i w całej mitologii serialu. Komiks kontynuuje bowiem wątki urwane w ostatniej dziewiątej serii. Oczywiście, tak jak powiedziałem, bardzo możliwe, że on się sprawdza jako autonomiczny twór, ale no, szczerze nie rozumiem po co zaczynać od tego momentu, skoro jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał z archiwum Mix, no to ma przed sobą doskonałe 202 odcinki i dwa filmy kinowe, a dopiero potem łapcie się za komiks. Komiks jest dla tych, którzy obejrzeli serial już kilka razy i są głodni i chcą więcej i dostają to w takiej formie. Wyznawcy rozgrywają się 10 lat po wydarzeniach z serialu, akcja osadzona jest już po drugiej kinówce, chcę wierzyć i po dacie ostatecznej kolonizacji. I to wszystko nie zostało tak sobie porzucone. Komiks nawiązuje do wielu kluczowych wydarzeń z serialu, łączy się z nimi, kontynuuje, niektóre wątki wywraca do góry nogami, ale zespaja się z serialem w sposób doskonały, stając się naprawdę pełnoprawną kontynuacją. Wyznawcy są jak normalny odcinek serialu. To się czyta w taki sam sposób, w jaki oglądaliśmy kolejne otwarcie kolejnego sezonu. Jest ta sama konstrukcja, ten sam klimat. Mamy tutaj nawet dokładnie takie same proste chwyty, jak choćby w omawianym przeze mnie niedawno marvelowskim wydaniu Gwiezdnych Wojen, czyli... Każdy zeszyt jest robiony w taki sam sposób jak odcinek serialu. Scena wprowadzająca, zakończona jakimś mocniejszym tupnięciem i dopiero wtedy pojawiające się logo, jeden kadr z logo serialu i jestem przekonany, że każdy w tym momencie słyszy w głowie charakterystyczny motyw Marka Snow i widzi charakterystyczną czołówkę. Bo, bo, bo taka była też konstrukcja każdego odcinka. Mieliśmy scenę wprowadzającą czołówkę i dopiero potem szła akcja właściwa. No ten komiks to jest po prostu z Archiwum X. Przy czym tak jak już zaznaczyłem, trzeba pamiętać, że pilot, komiksowy pilot jest mitologiczny. A mitologia Archiwum X no nie należy już do najprostszych i została już dość mocno skomplikowana. Ale z tego co się orientuje w dalszych tomach pojawiają się też zwykłe Monster of the Week, więc plan całej serii, całej dalszej serii komiksowej jest właśnie taki jak rozplanowane były kolejne sezony serialu. Mamy zarówno te odcinki mocno osadzone w temacie kolonizacji, jak i zwykłe, proste, pojedyncze sprawy. W fabułę wyznawców zagłębiać się nie będę, by nie popsuć nikomu lektury. W dużym skrócie Molder i Scully żyją sobie gdzieś spokojnie pod fałszywymi nazwiskami, gdy nagle okazuje się, że ktoś schakował serwery FBI i wykradł akta z archiwum X. Włącznie z danymi pracowników i włącznie z danymi ich rodzin. No i w tym momencie wiele spraw bierze w łeb. Akcja zaczyna galopować do przodu, dzieje się naprawdę dużo. W serialu to by pewnie rozpisano na jakiś blok yy, dwóch, trzech odcinków mitologicznych. Mamy sporo niespodziewanych zwrotów akcji. Pojawiają się postacie, których teoretycznie nie powinno być już na scenie. Co może trochę wkurzyć, bo, no bo zbyt dużo tego jak na jeden komiks, ale stawiam w ciemno, stawiam w ciemno że żaden fan nie zareagował wkurzeniem, a, każdy, yy, a każdemu zabiło szybciej serce w tym czy innym momencie, kiedy pojawił się jakiś znany element czy zapomniany bohater. Ten komiks napakowany jest ciekawostkami, drobiazgami i mrugnięciami do fanów. I to z punktu widzenia fana właśnie czyta się po prostu doskonale. I zostawmy już fabułę, a przyjrzyjmy się chwilę drugiej warstwie, w wizualnej stronie komiksu. No i niestety, tutaj już tak różowo nie jest. Rysunki są nieciekawe, minimalistyczne do bólu, bardzo gruba, brutalna, ostra kreska i dość brudna kolorystyka. Nie jestem fanem takich rysunków i z mojego punktu widzenia to nie wygląda dobrze, ale też nie jest to rzecz przekreślająca komiks. Paradoksalnie dość łatwo wbić się w taką wizualizację. To, to, to może i odrzuca na starcie, ale nie odpycha, to nie blokuje nam y, dostępu do tej historii. Mimo wszystko wbijamy się w nią dość gładko. Poza tym dużym plusem jest podobieństwo postaci, bo choć są one narysowane w taki prosty, minimalistyczny sposób, z grubym konturem i... No i ogólnie proste postacie, to ani razu nie ma wątpliwości, kogo widzimy na kartach komiksu. Postacie są bardzo podobne do swoich prawdziwych odpowiedników, w bardzo prosty sposób oddano ich emocje, mimikę twarzy, grę ciała i to wszystko gra tak, jak grać powinno. Także choć nie jestem fanem takiej kreski, to kupuję ten komiks i od tej strony. Poza tym nie ma sensu się przyzwyczajać do takiego klimatu, bo rysownik zmienia się z każdym kolejnym tomem, a wyszły już cztery tomy w Stanach. I, i choć one utrzymane są w podobnej stylistyce, to jednak każdy kolejny tom wygląda trochę inaczej i moim zdaniem dalej będzie lepiej. Na koniec dwa zdania o tym, od czego pewnie powinienem zacząć ten monolog. Dlaczego mówią o tym dopiero teraz, a nie dwa lata temu. A dwa lata temu planowałem już robić kombinat na ten temat. Ale standardowo na planach się skończyło. Mówię o tym teraz, bo chyba dość niespodziewanie doczekaliśmy się polskiego wydania tego komiksu. Na początku lutego wydawnictwo SQN wypuściło pierwszy tom, i ja się już któryś raz łapię na tym, że nie znam się na rynku wydawniczym, bo o planach na ten komiks rozmawiałem już z chłopakami z SQN podczas ubiegłorocznego Prykonu. I już któryś raz w przypadku tego wydawcy mówiłem, w, że to się nie sprzeda, że za wąskie grono odbiorców, że za późno, za dużo czasu upłynęło od zakończenia serialu. Oczywiście ja się cieszę, że planujecie to wydać, ale to nie ma szans, no, nie, nie widzę przyszłości dla takiego komiksu. Dzisiaj mam wrażenie, że znów się pomyliłem, bo o komiksie jest dość głośno. Czytałem już o nim w różnych miejscach i wypowiedzi na jego temat są raczej ciepłe i pozytywne i, i to naprawdę zostało dobrze przyjęte. Duża tutaj zasługa też samego wydawcy. Z jednej strony można narzekać, że komiks jest wydany w lekko zmniejszonym formacie, Tego, za tym nie przepadają komiksiarze i, i, i myślę, że właśnie fani komiksu będą na to narzekać, ale z drugiej strony ten komiks jest skierowany w bardzo dużym procencie do osób, które z komiksem nie miały żadnej styczności. A dla takich osób najbardziej zaporowa jest cena. No nie oszukujmy się, cena to jest coś, co najbardziej odrzuca. Kogoś, kto w ogóle chce kupić jakiś komiks i pierwszy raz zderza się z tymi realiami. Ja sam kiedyś przez to przechodziłem jakoś w 2007 roku, kiedy mieliśmy analogiczną sytuację z komiksową roczną Wieżą z założenia skierowaną do nowych na tym polu czytelników. Ja byłem wtedy po takim dłuższym okresie nieobcowania z tą formą, i pamiętam, jak zaporowa wydawała się cena komiksów i, i jak łatwo było się od niej odbić. I jak dziwne teorie mieli nowi czytelnicy, jak powinno się to wydawać, ile to powinno kosztować, i tak dalej. A tutaj kosztuje tyle, a to nie może tyle kosztować, i tak dalej. Y sam format, natomiast no to jakoś wiele mnie wtedy nie obchodził. Gdyby ktoś wtedy wydał Mroczną Wieżę w mniejszym formacie, ale też w tak, w tak atrakcyjnej cenie, no to ja bym był zachwycony. A SQN, trzeba przyznać, zjechało z ceną okładkową do granicy naprawdę bardzo niskiej. To jest kwota 39,90. A, a to oznacza, że w księgarniach internetowych, takich jak sklep Gildia, Aros, czytam.pl, no i pewnie jakichś innych oferujących 25 do 30% zniżki wartość komiksu spadnie do kwoty 29 zł. Ja kupiłem w matrasie, z, również ze zniżką 25%. Odebrałem w sklepie stacjonarnym, więc odpadła opłata za przesyłkę, czyli całkowita kwota, jaką wydałem na ten komiks, wyniosła mnie właśnie 29 zł. A 29 zł za komiks wydany w taki sposób, w sztywnej oprawie, to jest bajeczka po prostu. To się wydaje aż nierzeczywiste, tak tanie to jest. I mam nadzieję, że taka cena zachęci osoby, które z komiksem nie miały styczności, a starych komiksiarzy ucieszy, ucieszy mimo wszystko, Szczególnie, że tutaj nie ma żadnej atrakcyjnej alternatywy. Oryginalne albumy od IDW są bardzo drogie. Ja zapomniałem, że SQN miało w planach ten komiks i jakieś dwa miesiące temu kupiłem sobie oryginalne wydanie i to mnie kosztowało prawie 100 zł. No jest różnica? Za trzy polskie tomy zapłacimy tyle, co za jeden amerykański. I ja naprawdę mam nadzieję, że to się sprzeda w Polsce i że będziemy mieli szansę kupić te 3, 4, 5 czy więcej tomów w naszym języku, wydanych w taki sposób. Bo chcę zbierać ten komiks, a ceny wydań amerykańskich są dla mnie zwyczajnie zaporowe. W drugim tomie wraca jeden z najlepszych potworów tygodnia, jaki przewinął się przez ten serial, i mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy go na naszym rynku. Naprawdę, jeszcze raz bardzo, ale to bardzo polecam. I jeszcze jedno. Mała rzecz, a cieszy. Do każdego komiksu dokładany jest plakat, znany każdemu, kto miał choć znikomy kontakt z serialem. Jest to plakat w wersji komiksowej, czyli z rozwryzgami krwi, pierwotnie służący za grafikę alternatywną do jednego z wariantów wydania zeszytowego. Jest on wydany na przeciętnym papierze i złożony na 8 części, ale i tak robi wrażenie i i tak jest to fajny prezent i i tak cholernie się cieszę z jego obecności. Jeszcze go nie powiesiłem, bo chcę go włożyć w jakąś antyramkę, ale planuję zawiesić go na ścianie, bo zawsze chciałem mieć taki plakat. Nie wiem, czy moja żona równie mocno ukocha wydawnictwa SQN za kolejny gadżet w naszym saloniku, w tym przypadku dodatkowo gustownie zachlapany krwią, ale ja bardzo dziękuję za ten dodatek.